Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się na zawieszenie bombardowania i ataków Iranu na okresy dwóch tygodni – Otrzymaliśmy dziesięciopunktową propozycję. Wierzymy, że to praktyczna podstawa do negocjacji, napisał Trump na portalu Truth Social. Białdom informuje też o zgodzie Izraela na dwutygodniowe zawieszenie ofensywy w Iranie. Wczoraj amerykański prezydent zagroził, że tej nocy zginie cała cywilizacja, jeśli ciśnina Ormus nie zostanie odblokowana. Za godzinę mija przedłużony właśnie ultimatum Trumpa dla Iranu w tej sprawie. Wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, nie stawili się jeszcze w trybunale. Jego prezes Bogdan Święczkowski wysłał w piątek do dwojga sędziów pisma informujące o obowiązku stawienia się w pracy i rozpoczęcia pełnienia służby.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 Przedstawimy projekt rozwiązań, który oczywiście musi znaleźć poparcie i finansowanie najpierw w rezerwie budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju. A jeśli tych pieniędzy będzie mało, to oczywiście w budżecie Polski. Zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus ograniczają dostępność surowców do produkcji nawozów i podbijają ich ceny. To są aktualności jedynki. W nich teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii weszły tam w życie zmiany w prawie pracy. Zakończy się na przykład praca za darmo podczas choroby. Nowe przepisy zmieniają zasady wypłaty zasiłku chorobowego i urlopów rodzinnych. Skorzystają też na nich Polacy pracujący na wyspach. Najwięcej zyskają osoby o niższych zarobkach oraz z mniej stabilną pracą. W tej grupie jest wielu Polaków pracujących sezonowo lub zatrudnionych na krótki okres. Zmieniają się także zasady dotyczące urlopów. Nowe przepisy wprowadzają też dodatkowe prawa. Większą ochronę zyskują także osoby zgłaszające molestowanie w pracy. Powstaje też nowa instytucja Fair Work Agency, która ma pomagać pracownikom w egzekwowaniu należnych świadczeń. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Na koniec smutna wiadomość. Nie da się uratować wieloryba, który od ponad dwóch tygodni obserwowany jest u niemieckich wybrzeży Bałtyku. Fragment sieci tkwi w pysku wieloryba. Jego skóra jest w fatalnym stanie. Do tego woda jest zbyt płytka, by można było pomóc zwierzęciu w wydobyciu się z płcizny przy wyspie PL. Diagnoza ekspertów wykluczyła pomysł ministra środowiska Landu Mecklenburgia pomoże przednie, żeby katamaranem wydostać humbaka z zatoki i podholować go w kierunku Morza Północnego. Wieloryb jest już zbyt słaby, żeby opuścić Bałtyk. Ssakom trudno w tym morzu przeżyć, bo brakuje w nim odpowiedniego dla nich pokarmu. Adam Górczewski Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc deszczowa na wschodzie i w centrum kraju. Uwaga na przymrozki. Ostrzeżenia przed nimi obowiązują na Pomorzu, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, w Dolnym Śląsku, a także w niektórych powiatach na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 3 stopni. Polskie Radio 24. Słowa wszystko. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Stan a w stanie dnia pan profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry. I panie profesorze, spojrzenie na to, co dzieje się wokół e, Iranu. E, dziś e, mija amerykański ultimatum e, dotyczące między m.in. otwarcia żeglugi w cieśninie Ormus. E, wcześniejsze próby jakiegoś porozumienia pokojowego zawieszenia broni prowadzone m.in. przez Pakistan e, spełzły na niczym e, m, zarówno e, Iran, jak i Stany Zjednoczone, jak i Donald Trump powiedzieli kategoryczne nie. Co to oznacza i na ile rzeczywiście no, to amerykańskie ultimatum może ma jakiekolwiek szanse na to, żeby Iran zareagował na nie pozytywnie? Przyjrzyjmy się zatem generalium. Sytuacja wygląda tak, że ten, ta mgła bitewna, ten pył bitewny, który Iran i cieśninę Ormuz spowija nie podniósł się wcale. Trwa jakiś przedziwny kontredans dyplomatyczno-wojskowy, którego rezultatów nie możemy być pewni. Natomiast czego pewni możemy być? Plany amerykańskie niewątpliwie, działania amerykańskie rozwinęły się, rozwinęły się z planami. Amerykanie nie osiągnęli w w ciągu 28 dni, tak jak to Trump on zapowiadał, takich rezultatów, które skłoniłyby władze w Iranie do kapitulacji, Irańczycy zdołali skutecznie skutecznie wymusić na międzynarodowych środowiskach żeglugowych wstrzymanie żeglugi przez Ormus. I w zasadzie to są pewniki. Natomiast w ostatnich dniach oczywiście uwagę przykuła spektakularna akcja ratownictwa bojowego, czyli podniesienie, ewakuacja z Iranu dwóch pilotów zestrzelonego f 15 Natomiast jeżeli chodzi o szczegółową sytuację wojskową, niewiele więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, bo takich informacji po prostu nie ma. Ale mamy na przykład... To są też pewnego rodzaju doniesienia medialne, ale mamy informacje mówiące o tym, że całkiem realnym jest taki scenariusz, w którym oprócz tej cieśniny, która w tej chwili jest w centrum uwagi, czyli cieśniny Ormus, Iran byłby w stanie zablokować kolejną bardzo ważną cieśninę, cieśninę Bab al-Mandab. To jest cieśnina po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego pomiędzy Jemenem a Dżibuti. No i rozumiem, że tu ta blokada to byłaby blokada ze strony bojowników znajdujących się na terenie Jemenu, no, którzy wyraźnie stoją w tym konflikcie po stronie, po stronie Iranu. Co by to mogło oznaczać dla światowej gospodarki, światowego handlu, gdyby obie te ciśniny zostały zablokowane? I tutaj znów uwaga, Houthi są klientem Iranu, co do tego nie ma wątpliwości, generują turbulencje żeglugowe w cieśninie Bab El-Mandeb już od kilkudziesięciu e, miesięcy. E, zorganizowanie e, skutecznego oddziaływania na żeglugę w tym rejonie byłoby stosunkowo trudne, jako że cały wachlarz środków e, do tego służących e, trzeba by przerzucić e, z Iranu. E, do tej pory Houthi prowadzili takie działania nękające, e, Przerzucenie uzbrojenia w ilości, która mogłaby zapewnić zablokowanie ciśniny, tak jak powiedziałem, jest dość trudne. Natomiast scenariusz. Mamy, powtórzyłaby się sytuacja, aczkolwiek z innych powodów, której doświadczyliśmy w czasie pandemicznym, gdy zablokowany został kanał sueski, jako że tutaj nie chodzi inaczej. Bapel to jest kluczowe przewężenie na najważniejszej światowej arterii żeglugowej łączącej chińskie fabryki z europejskim konsumentem. Zatem cały... Jeżeli udałoby się Huti skłonić środowiska żeglugowe do zrezygnowania z... Y korzystania z cieśniny mandeb wówczas cały ruch kontenerowy, cały ruch żeglugowy przesterowany by był na trasę dookoła Afryki. I to ma co najmniej dwie grupy następstw. Pierwszy wzrost kosztów produktów na rynkach europejskich, a drugi element, już nie tak oczywisty, to jest utrata utrata opłat kanałowych przez Egipt. To jest ważne, ważna składowa egipskiego budżetu. Między innymi z tych środków rząd egipski subsydiuje żywność i paliwa, więc utrata tych kosztów mogłaby się w pewien w pewnej perspektywie przełożyć na rozchwianie sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Także zablokowanie Bapel Mandeb, czy stworzenie zagrożenia dla żeglugi w Bapel Mandeb, to jest zupełnie inne, zupełnie inne rozdanie i spotęgowanie. Negatywnych następstw dla bezpieczeństwa globalnego. No ale właściwie od początku tego konfliktu Iran dokładnie gra w tę grę, to znaczy próbuje w ten konflikt w tę wojnę wciągnąć jak najwięcej państw, albo przynajmniej sprawić, że jak najwięcej państw będzie odczuwało skutki tej, tej wojny. No rozumiem, że chodzi o to, żeby no, te państwa zaczęły wywierać bardzo realny i bardzo mocny nacisk na Stany Zjednoczone. Co do tego nie ma wątpliwości. Irańczycy prowadzą działania ukierunkowane na to, by ten zbiór poszkodowanych e, był jak największy i co charakterystyczne, e, rozgryzają to na tyle sprawnie, iż e, winę za owe szkody. Wina za owe szkody przypisywana jest rzeczywiście Stanom Zjednoczonym i to Stany Zjednoczone znajdują się, znajdują się w ogniu krytyki. Jak widzimy, nawet światowe supermocarstwo nie może sobie pozwolić na działanie w tak niekorzystnych warunkach medialno-propagandowych. Trzeba przyznać, a ja to w Teheranie, że póki co w tej płaszczyźnie międzynarodowej, w odróżnieniu od płaszczyzny wojskowej, tą wojnę rozgrywają niesłychanie sprawnie. To w takim razie, skoro mówimy o przywódcach Iranu, jak traktować te informacje mówiące o tym, iż Mojtaba Hameini po pierwsze ukrywa się w mieście Kom, po drugie jest w stanie krytycznym, jest nieprzytomny, jest niezdolny do rządzenia krajem. Takie informacje podał między innymi The Times. W tym są na pewno jakieś elementy prawdy, tylko... Podkreślam, reżim irański jest nietransparentny. Jesteśmy skazani na przecieki z przecieków, ale w ogóle to, że taka informacja przedostała się w obieg światowy, wskazuje na to, że coś zapewne dzieje się w najwyższych władzach Republiki Islamskiej, w tym kręgu dzierżącym władzę, Natomiast trudno prognozować, co no banałem jest twierdzenie, że zapewne toczy się jakaś rywalizacja między linią umiarkowaną a linią twardą, ale tak jak powiedziałem... Takie stwierdzenie jest truizmem, bo takie sytuacje są powtarzalne w warunkach kryzysowych. To Panie Profesorze, jeszcze jedna kwestia. Tym razem wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, która odbiła się wyjątkowo szerokim echem, nawet jak na... No, te wypowiedzi, czy też te słowa, których od dłuższego czasu używa Donald Trump, no mówię o tym przesłaniu skierowanym do Iranu, wtorek będzie dniem elektrowni, dniem mostów w jednym, czegoś takiego jeszcze nie było, otwórzcie te i tutaj kropeczki, tak. cieślinę, wyszalone dranie lub będziecie żyli w piekle, zobaczycie, chwała Allahowi. I pojawiły się najróżniejsze komentarze dotyczące tego, o co tak naprawdę Donaldowi Trumpowi mogło tu chodzić. No i oczywiście druga kwestia, być może nawet bardziej istotna, no to w ogóle forma e, tej informacji, forma tego przekazu. E Trudno w tej chwili e, powiedzieć, czy jest to odbicie rzeczywistego stanu emocjonalnego amerykańskiego prezydenta, e, czy jest to próba e, zastraszenia Irańczyków poprzez wejście w rolę e, szalonego przywódcy. E, w każdym bądź razie po raz kolejny i e, treścią. I formą, ale przede wszystkim formą, Trump złamał określone konwencje. Treścią w mniejszym stopniu, jako że ten plan uderzenia w irański sektor energetyczny rozważany był na zimno już od dłuższego czasu. Natomiast pytania o kondycję i o kondycję mentalną, kondycję psychologiczną amerykańskiego prezydenta, czy też w ogóle nastroje i emocje, które targają środowiskiem, którego Trump jest egzemplifikacją, bo to nie jest sam Trump. Trump nie jest bokasą ani neronem. Wokół niego jest określona grupa ludzi, jest określony dwór. Jeżeli to, co napisał, stanowi odzwierciedlenie nastrojów panujących w tej grupie. Jest to w najwyższym stopniu niepokojące. To jak w takim razie traktować to, co dzieje się wokół Donalda Trumpa? Bo ewidentnie widać, że tam dochodzi do, roz... do pewnego rodzaju pęknięć, być może nawet rozłamów. Po pierwsze, mamy kilka dymisji, do takich nagłych dymisji yy, i to wśród... Tych nominantów, którzy byli przecież wskazywani przez Donalda Trumpa, mówię o osoby z najbliższego otoczenia, ale mamy również kilka odejść z ważnych funkcji przedstawicieli ruchu MAGA, od najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, którzy uznali, że nie chcą w żaden sposób filmować na przykład tego, co dzieje się w tej chwili wokół Iranu i z Iranem. Odpowiem tak, nie jestem amerykanistą, w mhm. moich kompetencjach są kwestie wojskowe, ale niewątpliwie niewątpliwie świadczy to o tym, że we w miarę skonsol skonsolidowanym zapleczu Trumpa pojawiają się pęknięcia i to jest wysoce zastanawiające, jako że kraj w stanie wojny potrzebuje zwartego przywództwa. Tutaj widzimy to przywództwo się kruszy, dokonuje się rotacji na najwyższych stanowiskach wojskowych. Odchodzi szef sztabu wojsk lądowych i nie wróży to dobrze, konsekwencji i skuteczności amerykańskiego wysiłku militarnego. To czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? No bo z jednej strony za nami już potężne ataki Izraela wymierzone między innymi w lotniska i siły lotnicze Iranu. Zresztą to może też zaskakiwać, że tego typu uderzenia, tego typu cele zostały zrealizowane dopiero teraz po tylu tygodniach walk. No i druga rzecz, która się z tym wiąże, to są oczywiście te amerykańskie zapowiedzi ataku na, na linie kolejowe, na dworce no i oczywiście na to, co być może wzbudza największy niepokój, czyli tę strefę energetyczną i między nimi irańskie y, elektrownie. Rzeczywiście Iran y, po takich ciosach y, może się już nie podnieść? Y, to, jest, y, to jest trudne pytanie. Y, uderzenie w sektor energetyczny niewątpliwie paraliżuje państwo. Y, de facto uniemożliwia działanie państwa y, Państwa w takim standardzie XXI wieku. Natomiast pytaniem otwartym pozostaje, czy to wystarczy do złamania złamania oporu. Natomiast ewidentnie Amerykanie i Izraelczycy starają się powtórzyć pewien scenariusz wypracowany w Bośni, to znaczy w Serbii pod koniec XX wieku, kiedy uderzenia w infrastrukturę energetyczną w Serbii spowodowały pogorszenie, znaczące pogorszenie standardu życia na bieżąco i w długiej perspektywie, co ostatecznie rząd Milosewicza zmusiło do daleko idących koncesji politycznych. Czy w tych warunkach ten scenariusz ma szansę na powtórzenie? Tak jak powiedziałem. To jest kwestia otwarta, zwłaszcza, że w tym przypadku koncesje polityczne dotyczyłyby nie tylko Amerykanów, ale również Izraela. To zaś za, dla przywództwa irańskiego jest wstępstwa na rzecz Izraela są bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe. No ale jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie bezpieczeństwo elektrowni atomowych w Iranie. Rosyjski koncern atomowy, który no, w jakiejś mierze obsługuje tę irańską elektrownię, poinformował o ewakuacji swojego personelu, to w związku z, właśnie z ryzykiem zaatakowania tej infrastruktury energetycznej. No Tylko tyle, że atak na elektrownię atomową może mieć o wiele poważniejsze skutki, to już nawet nie dla dla samego Iranu, ale w ogóle dla całego tego obszaru? E, tu... Chciałbym podkreślić, że atak na elektrownię atomową zapewne nie będzie oznaczał bombardowania reaktora elektrownia atomowa. To jest bardzo złożony amalgamant urządzeń. Wyłączyć ją można poprzez zniszczenie urządzeń peryferyjnych. Sądzę, właściwie jestem głęboko przekonany, że nawet w przypadku uderzeń na obiektury, obiekty nuklearne, one będą prowadzone tak, żeby uniknąć czy też zminimalizować ryzyko jakiegoś incydentu radiacyjnego, bo to, czego Amerykanom i Izraelczykom naprawdę w tej chwili nie potrzeba, to do tej listy przewin dopisanie, dopisać jeszcze skażenie promieniotwórcze, to by było głęboko z politycznego punktu widzenia jest to e, absolutnie niepożądane, natomiast nie ulega wątpliwości, że tą e, kartą, czyli zagrożeniem radiacyjnym e, Irańczycy będą grać, a to, że Rosjanie wycofują swój e, personel no wobec zagrożenia e, wojennego jest to absolutnie naturalne. To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, jeszcze polskie podwórko i słowa, no już chyba można powiedzieć słynne słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pana Marcina Przedacza, który w jednym z programów telewizyjnych powiedział, że część sojuszników zachodnich, zwłaszcza tych, którzy mają odpowiednią flotę i odpowiedni sprzęt, powinna w ramach jakiejś działalności koalicyjnej wesprzeć Amerykanów z jednej strony w imię własnego interesu, w tym obniżenia cen energii, z drugiej w imię euroatlantyckiej solidarności. Jak wiemy, jeżeli chodzi o tę stronę polityczną, te słowa spotkały się z bardzo szybką i bardzo radykalną odpowiedzią ze strony chociażby premiera Tuska, ale z takiego wojskowego punktu widzenia. Jak pan te słowa, czy też ten apel ocenia? Eee. Działania ukierunkowane na udrożnienie cieśniny Ormus są z wojskowego punktu widzenia wykonalne, ale taki wysiłek musieliby zorganizować, zaplanować i przeprowadzić Amerykanie. Natomiast w przypadku osiągnięcia jakiegoś zawieszenia broni czy przerwania ognia, wykorzystanie sił sojuszniczych do utrwalenia tego stanu wydaje się znacznie bardziej prawdopodobne. Ale chciałbym podkreślić, że w odniesieniu do tego rodzaju spekulacji chodzimy po bardzo cienkim lodzie. To jest faza jeszcze bardziej wstępna niż sądowanie opinii. No, i przy okazji tej sojuszniczej pomocy pojawiają się takie sugestie. No chociażby w, naszej, w naszych mediach rozważano takie scenariusze dotyczące na przykład udziału polskich okrętów w takiej misji, tym bardziej, że mamy kilka bardzo nowoczesnych jednostek, służących właśnie między innymi do rozminowywania tego typu akwenów. Ja bym nie chciał się do tego odnosić, bo te rozważania w oderwaniu od kontekstu politycznego są e, niestosowne, a nawet humorystyczne. Mhm. Najpierw ramy polityczne, dopiero potem możemy rozważać jakiekolwiek zaangażowanie wojskowe. nieodwrotnie. Profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw międzynarodowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Powtórka programu Komentarz Doktor Przemysław Damski z nami, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, ym, jaka jest obecna, obecny cel administracji amerykańskiej w Iranie? Szczerze powiedziawszy to nie wiem. Jak pan, jak pan odebrał wczorajszą konferencję prasową, na, na której Donald Trump już nawet bluźnił? Znaczy, no to jest zachowanie bym powiedział nie tylko niepoważne i narażające na szwank pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie, no ale no też pokazujące, że Amerykanom nie idzie tak, jakby chcieli i bardzo prawdopodobne jest, że prezydent napotyka pewien opór wewnątrz własnej administracji, wewnątrz sztabu odnośnie działań, które chciałby podjąć, bo tutaj wydaje mi się, że tylko i wyłącznie presja zewnętrzna tego, co robi Iran no nie skutkowałaby tego rodzaju reakcja. To znaczy, co pan ma na myśli, mówiąc o tym hamulców samej administracji, to znaczy Donald znaczy, no, Trump chciałby eskalacji? Tak mi się wydaje, że jemu zakończy, zależy na tym, żeby jak najszybciej to zakończyć. widzi, że działania podejmowane do tej pory nie przynoszą spodziewanych rezultatów. W związku z tym prawdopodobnie zależałby mu na tym, żeby dokonać desantu w Iranie, i tym samym doprowadzić do jakiegoś szybkiego końca, po to, żeby mieć szybki sukces, spektakularny. Natomiast podejrzewam, że przywódcy amerykańskiej armii, generałów zdają sobie sprawę z tego, że oczywiście na początku to może być pewnego rodzaju sukces, ale to jest ogromne państwo i potem to mogłoby się skończyć fatalnie dla Stanów Zjednoczonych, uwiązaniem w dużo dłuższy i poważniejszy konflikt, który generowałby dodatkowe koszty. No, w momencie kiedy pojawiły się te dyskusje odnośnie um, potencjalnego desantu, no, dostaliśmy też informację, że szef sztabu został zdemisjonowany. Być może jako ta osoba, która najbardziej się temu sprzeciwiała, tak? natomiast w no, pewności mieć nie możemy. Czy Donald Trump rzeczywiście zachowuje się jak takie dziecko, które chciałoby już wyjść z danego pomieszczenia, jak ktoś mu nie pozwala i to dziecko tupie nogą, krzyczy, płacze i robi wszystko, żeby tylko się uwolnić? Znaczy, takie wrażenie można odnieść. Zdecydowanie prawdopodobnie liczył na szybki sukces. Nie udaje mu się, więc prawdopodobnie chce przejść do następnego działania, które ten sukces mogłoby mu zapewnić, czyli prawdopodobnie Kuba. No bo udało się wcześniej w Wenezueli. Zresztą obserwujemy pewien schemat, jeżeli chodzi o działalność Trumpa, jeżeli to w ogóle można być o pewnym schemacie, a mianowicie, że prezydent podejmuje działania, które mają przynieść szybko określony skutek i jeżeli go nie przynoszą, to on się szybko wycofuje i przenosi się na inne pole działania. No i... Czasem to się udaje rzeczywiście uzyskać w ten sposób odwrócenia uwagi, uzyskać pewnego rodzaju korzyści, a czasem się nie udaje. No, częściej się nie udaje jednak niż udaje, bym powiedział, tej administracji w ciągu ostatniego roku. To jaką pan przewiduje przyszłość? Bo jest to ultimatum, które obowiązuje do nocy. Kolejne już zresztą ultimatum ze strony Donalda Trumpa, a potem ma nastąpić całkowite zniszczenie. No, tylko co to całkowite zniszczenie oznacza, tak? To jest ogromne państwo, które, no, mogą bombardować Amerykanie, oczywiście, czy Izraelczycy przez pewien czas. Ale Stanów Zjednoczonych nie stać jest na to, żeby bombardować Iran w takim zakresie, jak to prezydent Donald Trump mówi, dlatego że to uszczupla bardzo poważnie zasoby armii amerykańskiej, która musi być w ciągłej gotowości na potencjalne starcie z Chinami. Więc I podejrzewam, że członkowie połączonych szefów sztabów mówią o tym Donaldowi Trumpowi. Amerykanie muszą teraz uzupełnić te zapasy, więc on oczywiście pokrzykuje, i nie należy tego całkowicie bagatelizować. Natomiast no, możliwości działania są dosyć ograniczone w tym momencie. I podejrzewam, że Iran sobie z tego e, zdaje sprawę. Przeczekał to, co mógł przeczekać najgorszego. E, zabezpieczył dla siebie kontrolę ciśnienia Ormus. No i w tym momencie pole amerykanów jest po prostu bardzo niewielkie. I to, co obserwujemy, no to e, bym powiedział, jest takie typowe zachowanie takiego narcystycznego siłka, który jeżeli się nakarmi jego narcyzm, to jest zadowolony i idzie dalej, ale jeżeli się mu ktoś postawi, no to w tym momencie on ustępuje. No i prawdopodobnie tutaj, no, nie, znaczy nie zdziwiłbym się, gdybyśmy znowu obserwowali takie zachowanie tako, jak się, o którym się mówiło bardzo często w mediach. Trump's e, always bo... chickens out. Trump zawsze tchurzy. Tak. Tak. Znaczy, po prostu wydaje mi się, że to byłyby bardzo duże koszty dla amerykańskiego podatnika, a już w tym momencie e, Amerykanie zaczynają dosyć poważnie odczuwać ten kryzys bliskowschodni. E, no i sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych nie będzie się w najbliższych, najbliższych miesiącach poprawiać, a wybory się zbliżają. Więc podejrzewam, że partia republikańska też gdzieś tam ma na uwadze to i ciągnie prezydenta, żeby jednak no, nie doprowadzał do większej eskalacji, no bo to po prostu szkodzi partii wewnątrz. Wybory w Stanach Zjednoczonych jesienią, wybory na Węgrzech już w najbliższą niedzielę. Do Budapesztu leci J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Dwa pytania. Czy uda mu się... To w odwrotnej kolejności, przepraszam. Pytanie pierwsze. Dlaczego Amerykanom tak bardzo zależy na zwycięstwie Wiktora Orbana? I pytanie drugie. Czy wydaje się panu, że J.D. Vance może pomóc Orbanowi na kilka dni przed wyborami? Wiktor znaczy, y, Orban jest zdeklarowanym y, zwolennikiem Donalda Trumpa. Wielokrotnie o tym mówił, jeździł do prezydenta. Trumpa do Stanów Zjednoczonych. Spotykali się, o ile dobrze pamiętam, jeszcze zanim Trump został wybrany na drugą kadencję. W związku z tym Stany Zjednoczone, czy konkretnie ta administracja opatruje w nim swojego wielkiego sojusznika, to jest raz. A dwa, to jest też takie państwo, które rozbija jedność Unii Europejskiej. Stanom Zjednoczonym w ogóle nie zależy na tym, żeby Unia Europejska jako była pewnym monolitem, natomiast z reguły rozgrywały to na miękko, Thank <laughs> you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 żeby to to wspieranie Orbana jest tej podyktowane potrzebami obecnej administracji no żeby po prostu działać przeciwko jedności europejskiej natomiast czy JD Vance odniesie skutek trudno mi powiedzieć dlatego że nastroje z tego co się pojawia w Węgrzech są no bardzo antyorbanowskie natomiast to pytanie czy sam Orban zgodzi się na legalne wybory. Widzimy, że teraz podejmuje działania, które e, no, mogą prowadzić do wprowadzenia teoretycznie przez niego stanu wojennego e, i zawieszenia wyborów, czy też e, przeniesienia ich na inny termin. Tak, tak, dokładnie. Czy będzie przedłużenia po prostu w tym momencie swojej władzy. Natomiast fakt, że już kolejny wysoki rangą urzędnik amerykańskiej administracji w stosunkowo krótkim czasie udaje się na Węgry, no, świadczy o tym, jak bardzo tej administracji zależy jednak na tym, żeby Orban wygrał i jeżeli nie wygra, no to straci dosyć ważny przyczółek w Europie, no bo tak na dobrą sprawę bez Węgier ta sytuacja, która jednak łatwiej ugina się pod żądaniami Brukseli, no w tym momencie straci całkowicie oparcie i Unia Europejska może prezentować się jako podmiot zdecydowanie bardziej skonsolidowany. Panie doktorze, hmm, oczywiście będziemy śledzić także w Polskim radiu 24 te wizyty J.D. Wensa w Budapeszcie. To na koniec jeszcze wróćmy do samych Stanów Zjednoczonych. Stanowisko prokuratorki generalnej Stanów Zjednoczonych straciła Pam Bondi. Donald mhm. Trump bardzo jej podziękował. Mówił, że wykonała świetną robotę. To kolejna dymisja. Pan wspomniał także wcześniej o szefie sztabu, jeśli się nie mylę, prawda? Tak. A jeszcze wcześniej e, dymisja Kristi e, też tak. ze stanowiska. Skąd dymisja Bondi i skąd ostatnio tak wiele dymisji w administracji Trumpa? Znaczy często mówi się, znaczy ostatnio się porusza takie kwestie, że to może być początek większych przetasowań w administracji Trumpa. To, że teraz obserwujemy stosunkowo y, stabilną sytuację, bym powiedział. Tak? To znaczy, że przez więcej niż rok większość urzędników w administracji Trumpa wytrwała na swoich stanowiskach. To jest y, sytuacja zastanawiająca. Podczas pierwszej administracji te rotacje w ciągu pierwszego roku były zdecydowanie częstsze. Tam dochodziło do bardzo dużej różnicy zdań pomiędzy urzędnikami i prezydentem. Natomiast tutaj się wydaje, że na ten moment odchodzą ludzie, którzy są twarzami pewnego rodzaju porażek, jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o Pam Bondi, ponieważ jej nie udało się zakłuszować kwestii związanych z aferą Epsteina. I w dodatku to, że nie udało się zatuszować, to jest jedno, ale ona i w mediach, i podczas przesłuchań w kongresie no, zachowywała się w sposób skandaliczny i to nie służyło e, dobremu wizerunkowi administracji. To, to już mówiło się od pewnego momentu, że ona może stracić swoje stanowisko. Część komentatorów się zastanawiała, że ona albo Pit Hegzef. Natomiast no, nie wątpię, żeby zdemisjonowano Hegzeta w trakcie operacji irańskiej. Natomiast ta operacja na tyle odwróciła uwagę od tego, co się dzieje z, z Peramie z, z Pstina, że można było w tym momencie dosyć eh, spokojnie i cicho pozbyć się, mówiąc nieładnie, właśnie prokuratorki generalnej Bondi. Ale ja, ja tego panie doktorze trochę nie rozumiem, bo jednak pan Bondi bardzo pomogła Donaldowi Trumpowi, przynajmniej ja tak to widzę. Nie opublikowała mm. wszystkich akt dotyczących Jeffrey'a Epsteina. Te akta, które opublikowała nie wskazują bezpośrednio, że nie ma tam namacalnych dowodów, że to wszystko jest jednak w sferze takiej pośredniej relacji pomiędzy Donaldem mm. a Trumpem a Jeffrey'em Epsteinem, no mogła mu dużo bardziej zaszkodzić. Znaczy, tak, ona mu oczywiście mogła dużo bardziej zaszkodzić, natomiast ona, ona jest y, twarzą też y, po prostu porażki, dlatego że y, mówiono o tym od samego początku, że te akta będą ujawnione. Ona też mówiła, że ona ma te akty na swoim biurku, których nie miała I to bardzo często podnoszono w mediach, że ona kłamie, że kryje prezydenta i tak dalej. W związku z tym na niej skupiało się bardzo dużo oskarżeń o to, że nie dopuszcza opinii publicznej do informacji. I... Problemem nie był tutaj tak naprawdę ta część elektoratu, która Trumpa nie lubi, natomiast problemem była ta część elektoratu, która jest zwolennikiem prezydenta Trumpa i była zwolennikiem odstajenienia tych akt wszyscy magowcy. No i to jest trochę takie postępowanie właśnie, że cała jest dobra bo ja że są źli. Czyli pozbywamy się tej osoby, która jest kojarzona z tą polityką, po to, żeby wprowadzić nową osobę. I to jest moim zdaniem przynajmniej trochę sposób na uspokojenie tej części konserwatywnej elektoratu, po to, żeby oni, no może jednak poszli do tych wyborów, po to, żeby zagłosowali na konserwatywnych kandydatów. Zobaczcie, tutaj ta osoba, która była odpowiedzialna za przetrzymywanie tych Epstina, pomimo tego, że prezydent jej kazał ujawnić, no to w tym momencie ona zostaje zdymisjonowana. Doktor Przemysław Damski, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Powtórka programu Komentarz no to w takim razie te doniesienia, które przed chwilą mogliśmy usłyszeć, warto skomentować. Pan Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy w takim razie od tych ponad, ponad nadmierowych zysków, bo to był pomysł, czy też um, propozycja premiera Donalda Tuska. Jak mogliśmy usłyszeć, być może coś takiego, takie rozwiązanie zostanie wprowadzone. Ale jak się okazuje, nie tylko Polska myśli w ten sposób. Pięć krajów Unii Europejskiej wzywa do wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych. Ten list podpisany przez ministrów finansów tych państw został wysłany do Komisji Europejskiej. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Austria wspólnie w piątek wysłały taki apel do komisarza Unii do spraw klimatu. Na ile to jest realne, jeżeli chodzi o Polskę? Na ile to jest realne, jeżeli chodzi o rozwiązanie unijne, ogólnounijne? No właśnie, z jednej strony nie ma to wiele wspólnego z wolnym rynkiem, a z drugiej strony jest to sytuacja nadzwyczajna. Ja nie wiem, czy pan pamięta, 2008-2009 rok, czyli Wielki kryzys Finansowy, mieliśmy takie marsze oburzonych na południu Europy głównie młodych ludzi, głównie w Hiszpanii. Tam bezrobocie wśród osób do 35 roku życia przekraczało wtedy 50%. I oni mówili, zmieńcie ten system, zmieńcie mechanizm rynkowy, bo on nie działa. Nie zmieniliśmy, nie wymyśliliśmy nic nowego, ale na wielu uczelniach rozwinęło się takie, rozwijano koncepcję, rozwija się cały czas koncepcja tak zwanych market failure, czyli błędów rynku, czyli nie zawsze ten rynek rzeczywiście w każdej sytuacji jest optymalny, także dlatego, że jest zakłócany przez różnego rodzaju działania, także działania państwa. No i wydaje się, że to jest taki moment, bo przecież rynek ropy na świecie został zakłócony wojną, został zakłócony działaniem krajów, które uderzyły na Iran. Ja w tej chwili nie dyskutuję, czy słusznie, czy niesłusznie. Chodzi mi o sam fakt. Został zakłócony, zaburzony. Iran w związku z tym wprowadził bardzo mocne ograniczenia dotyczące z jednej strony oczywiście cieśniny Ormus, a z drugiej strony uderza w instalacje naftowe i gazowe krajów regionu. Więc to jest ewidentne zaburzenie. No i pytanie, czy w takiej sytuacji można reagować? Moim zdaniem można i moim zdaniem jest duża szansa, żeby wprowadzić takie Taki podatek. Pytanie tylko jak długo taka sytuacja potrwa. To znaczy, jak długo będziemy mieli do czynienia z tymi bardzo wysokimi, jak na ostatnie, można by było powiedzieć, dziesięciolecia cenami ropy, bo tak naprawdę wyższe poziomy niż dzisiaj, akurat patrzę w tej chwili na, na ceny taką dość ciekawą sytuację mamy, bo ropa WTI, ta ropa amerykańska jest droższa niż ropa Brent, czyli ta londyńska, to nieczęsto nie się zdarza coś takiego, ale jesteśmy na poziomie stu kilkunastu dolarów i tak naprawdę tylko dwa razy byliśmy powyżej tego poziomu. Mianowicie w dwa 2008 roku, praktycznie przed samym kryzysem. Wtedy osiągnęliśmy to maksimum 147 dolarów za baryłkę. No i oczywiście rozpoczęcie pełnoskalowej wojny w Ukrainie 120 dolarów za baryłkę. Więc sytuacja jest nadzwyczajna, ale jest jeszcze drugi element nadzwyczajności i to jest coś czego nie było, ani w roku 2008, ani w roku 2022. Nieprawdopodobna zmienność, czyli wtedy ta cena bardzo mocno rosła. Oczywiście po wybuchu kryzysu finansowego zeszliśmy do poziomu. 30 mniej więcej dolarów w ciągu dosłownie roku, czyli dramatyczny spadek cen ropy nastąpił w 2009 roku. Natomiast w przypadku Ukrainy ta podwyższona cena wojny w Ukrainie, ta podwyższona cena utrzymywała się dość długo, ale nie mieliśmy do czynienia z wahaniami, bo o tym chcę powiedzieć. A tu proszę zobaczyć, jak popatrzy pan na wykres, od początku wojny, to to jest taki nieprawdopodobny grzebień. Plus kilkanaście procent, minus kilkanaście procent. Wystarczy, że tam coś napisze na tym w swoim tour social. Albo Iran wystrzeli kolejną rakietę, albo rebelianci jemeńscy przystąpią do uderzenia. I ma pan różnicę na poziomie, bywa, że 15-17 procent w ciągu dosłownie minut. I to jest dodatkowy element, który buduje te nadzwyczajne zyski. Bo teraz proszę zobaczyć. W takiej sytuacji o wiele łatwiej jest wmawiać klientom, że ta bardzo wysoka Taka cena, która w danym momencie jest, bo mamy plus 17%, no to jest cena, którą musimy zapłacić, więc musicie za to płacić, drodzy kupujący na stacjach benzynowych a z drugiej strony jak jest minus 17%, no to wtedy po pierwsze, nie każdy obserwuje te wahania ropy na rynkach światowych, więc nie musi o tym wiedzieć, a nawet jeżeli wie, no to wtedy bardzo łatwo wytłumaczyć, no tak, ale to jest tylko na chwilę, a poza tym już kupili tą droższą ropę. Więc tu jest też możliwość budowania tych dużo większych zysków na poziomie właściwie każdym, czyli i produkcji, i hurtu, i również na poziomie stacji benzynowych. I skąd to rozwiązanie wprowadzone w Polsce, ceny maksymalnej, która no krąci rozwiązaniami z czasów komuny. To, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Zresztą jak pan pamięta, już takie dowcipy się pojawiły, ponieważ stało się to przed świętami, no to zaraz będziemy mieli maksymalną cenę jajek na święta. Ale muszę panu szczerze powiedzieć, że znowu jako wielki orędownik wolnego rynku ja rozumiem, dlaczego rząd coś takiego wprowadza. No właśnie dlatego, że wobec tej niesamowitej zmienności cen, czyli nie tylko to jest bardzo drogo, ale to jest ta zmienność. Istnieje obawa, że spora część obniżenia podatku VAT i obniżenia akcyzy nie trafi, jeżeli mogę tak powiedzieć, do klientów, czy tylko zostanie zaabsorbowane na różnym poziomie tej sprzedaży paliw przez, poszczególne, no, przez poszczególnych przedsiębiorców mówiąc krótko. I czyli w czyli z rozumiem, tego... przepraszam, uh -huh. rozumiem, że w takiej sytuacji klienci by żadnych zmian, żadnych obniżek nie odczuli, a z kolei państwo uszczupiłoby się o, no, o te zyski, które bardzo mocno wspierają budżet. No, wie pan, jeżeli chodzi o te zyski, bardzo trudno jest je liczyć. Ja wiem, że Ministerstwo Finansów mówił półtora miliarda złotych, miliard 600 miesięcznie. Ja też przy dzisiejszych cenach paliw tak bym to szacował. Tylko, że trudno jest o tym mówić, bo my nie wiemy, ile będzie jutro kosztowała ropa. Jeszcze raz, proszę popatrzeć sobie na choćby cenę Brent w tych ostatnich dniach, już nie mówię od początku wojny, Dosłownie trzy dni temu ocieraliśmy się przed, przed świętami, ocieraliśmy się o 100 dolarów za baryłkę. Dzisiaj mamy 110 dolarów za baryłkę. Ma pan 10% różnicy. Więc to jest jakby właśnie najgorszy element, ta y, niesamowita y, zmienność tego wszystkiego. I w związku z tym y, trudno jest dzisiaj powiedzieć, ile będzie kosztował ta, ta baza, jeżeli mogę tak powiedzieć. Już zostawmy na moment akcyzę. Weźmy tylko VAT, który jest procentowy. To jest procent od wartości, nazwijmy ją na chwilę bazą, oczywiście to nie jest ta baza pierwotna, ale nazwijmy ją na chwilę bazą. Jeżeli tę bazę ma pan 10% wyższą, bo cena Brent jest wyższa, no to te 8 nawet procent w obniżeniu VAT-u stawki VAT to jest inna kwota niż jak nie mamy tych 10% wyżej. Więc jak w takiej sytuacji liczyć straty państwa w stosunku do planów, które były na rok 2026, kiedy oczywiście zakładano dużo niższą cenę paliwa. Więc trudno powiedzieć i jakie te straty są, ale głównie chodzi o to, że to ma być coś, co odciąży gospodarstwa domowe, czyli mamy mieć niższą cenę no i chodzi o to, żeby nam nikt tej niższej ceny nie zabierał w postaci podwyższania marsz. W przypadku przedsiębiorców to jest bardziej skomplikowane. Tutaj ta ulga jest znacznie mniejsza, dlatego ja się obawiam coraz bardziej. Ja miałem tak, taką nadzieję, że ta wojna, jeżeli już do niej doszło, ona będzie bardziej przypominała to, co działo się w czerwcu w zeszłym roku, kiedy też mieliśmy potężne bombardowania z jednej i z drugiej strony, a rynek był spokojny. Ale niestety, szybko się okazało, że Iran zaczyna podejmować decyzje znacznie dalej idące, jeżeli chodzi o wpływ na świat, czyli właśnie blokada ciśnienia Ormus, czyli właśnie wciągnięcie innych krajów regionu do tej wojny w postaci ataków, przede wszystkim na tę infrastrukturę krytyczną. Szybko się okazało, że nie chodzi tylko o bazy amerykańskie, ale także właśnie o produkcję Gazu czy ropy. No i to jest ten element, który właśnie doprowadził do, do tych bardzo mocnych wzrostów i do tej destabilizacji. Więc no, dzisiaj nie wiemy, jak to wszystko dalej się będzie działo, jak to wszystko się skończy. I stąd tak trudno jest wpływać. Mówić o tym, jaki może być ten wpływ na nas wszystkich, ale to powiedziałem przed chwilą, że coraz bardziej się obawiam właśnie tego drugiego elementu, czyli obniżyliśmy podatki, wprowadziliśmy cenę maksymalną, ograniczaliśmy wpływ, ograniczyliśmy wpływ na nasze portfele tego bezpośredniego elementu w postaci wzrostu cen. Chociaż jak pan sobie na cenę oleju napędowego po wprowadzeniu tych wszystkich zmian, to ona i tak jest dramatycznie wysoka, ale niestety jest ten drugi element układanki. Przedsiębiorca, jeżeli chodzi o VAT, on tutaj nie zyskuje nie zyskuje, dlatego że ten VAT i tak sobie odpisywał. Natomiast jedyny plus dla niego to jest obniżenie akcyzy, a wpływ samego obniżenia akcyzy na jego koszt jest dużo mniejszy niż w przypadku tego vat -u. No więc oczywiście już się zaczyna przenoszenie tych wyższych cen paliw na różnego rodzaju inne obszary gospodarki, nie tylko w postaci kosztów transportu, ale na przykład nie wiem, wzrostu cen asfaltu. No możemy sobie oczywiście bardzo wiele tych elementów szukać. Patrzymy na gaz. Tutaj ten wzrost na świecie nie jest taki duży. W Europie owszem, gaz TTF bardzo mocno podrożał, więc my będziemy odczuwali ten wpływ, choćby przez wzrost cen nawozów. Pamiętajmy, że w przypadku nawozów azotowych ponad połowa kosztów ich produkcji to jest właśnie gaz. Ale w Stanach Zjednoczonych na rynku gazu jest spokój. Ma pan dzisiaj, dzisiaj rano sprawdzałem o pół pół do ósmej niższą cenę niż w piątek przed atakiem na Iran. To wynika oczywiście z tego, że Amerykanie mają bardzo wielkie możliwości produkcji i mają swój, swój gaz, także gaz łupkowy. Ale nie zmienia to faktu, że to jest taki niebezpieczny element w tej chwili. Mianowicie, jeśli to będzie cały czas trwało, te ceny będą cały czas podwyższone, no to oczywiście coraz bardziej będziemy widzieli wzrost cen w innych obszarach. Nie tylko bezpośrednio wzrost cen paliw, ale także wzrost cen w innych obszarach. To jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna kwestia dotycząca tego programu CPN, bo no, to już nie jest tajemnicą, właściwie wszystkie media o tym donoszą, że od momentu, kiedy w Polsce te ceny zaczęły być regulowane, to znaczy pojawiła się ta maksymalna cena, paliwo w Polsce stało się tym bardziej atrakcyjne dla naszych sąsiadów. No i zaczęła się tak zwana turystyka benzynowa, czy też turystyka paliwowa. W tej chwili, o tym mówiła między innymi nasza korespondentka, w tej chwili rząd rozważa już jakieś formy ograniczenia tej sprzedaży i na przykład mówi się o limitach zakupów na stacjach benzynowych, między innymi po to, żeby właśnie w jakiejś mierze może nie tyle ukrócić, co zminimalizować albo ograniczyć tę turystykę paliwową. No i znów pytanie, dlaczego ta turystyka paliwowa może być zagrożeniem? No bo rozumiem, że nie chodzi tu o to, że państwo dotuje paliwo, no i my jako Polacy dokładamy, teraz, dokładamy się do baków turystów paliwowych z Czech, Słowacji czy z Niemiec. Bo przecież państwo nadal na tym paliwie zarabia, tylko zarabia mniej niż do tej pory zarabiało. Problemem jest to, że rzeczywiście przy takim y, zainteresowaniu polskim paliwem mogą się pojawić na przykład w pewnych miejscach y, regionalnie jakieś problemy z dostawami? CPN. CPN. To jest to dla mnie nostalgiczna nazwa. Ja pamiętam, jak przez mnie, ale pamiętam Centrala Produktów Naftowych, to jest no, pierwota nazwa Orlenu. Logo. Wspaniałe logo. Tak swoją drogą, ja byłem przeciwnikiem zmiany na Orlen. Wtedy oczywiście mamy pięknego tego Orła, mamy piękne stacje, tak obiektywnie jeżdżąc po Europie, myślę, że każdy to widzi, ale z nostalgią to CPN wspominam i nieprzypadkowo, oczywiście ten nowy program tak się nazywa, ceny paliwa niżej, ale w skrót mamy taki sam. Bardzo dobrze, że Pan o tym mówi. My dalej na tym paliwie zarabiamy. Polskie państwo dalej na tym paliwie zarabia, Orlen dalej zarabia na produkcji, hurtownicy dalej zarabiają. Tak samo stacje benzynowe, pomimo oczywiście ograniczenia tej ceny. No może jakieś w pojedynczych przypadkach, a propos stacji, to 70% zysku stacji, nie obrotu zysku, nie pochodzi ze sprzedaży paliw. To jest też taka ciekawostka, bo nie w każdym kraju Unii Europejskiej tak jest, a u nas te główne zyski to są właśnie te ciasteczka, czekolady, kawy i tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Czyli sklep, do którego wchodzimy przy okazji tankowania. Bardzo drogi sklep, niestety, mm -hmm. tak to trzeba powiedzieć. Obiektywnie, że to tak na marginesie pamiętam swój pierwszy pobyt w Stanach Zjednoczonych i zrozumiałem, dlaczego ten Amerykanin, który stracił pracę, jeździ 30-letnim dodżem, robi zakupy na stacji benzynowej. No, I prawda? naprawdę, no przy tam jest najdrożej nie w Stanach. Tam to są najtańsze sklepy spożywcze. Zupełnie inaczej oni do tego podchodzą. Ale wracając do głównego tematu. W naszym interesie byłoby, żeby jak najwięcej obcokrajowców kupowało kupowali to paliwo nawet po tych cenach obniżonych, związanych z CPN-em. Tylko mamy dwa problemy. Pierwszy to jest ten, o którym pan powiedział. Nie wiem w tej chwili, to są takie trochę, bym powiedział, poufne dane. Czy my mamy zagwarantowaną możliwość zwiększenia na przykład kupowania paliwa w najbliższych miesiącach no połowę mniej więcej ropy kupujemy na Bliskim Wschodzie, w związku z tym no pytanie właśnie, choćby o tą wzrostność cieśny Ormus, oczywiście nie tylko kupujemy przez cieśny Ormus, ale to jest pytanie, czy przy na przykład wzroście sprzedaży o 20% w Polsce to by był potężny wzrost. Ale załóżmy sobie coś takiego: czy Orlen jest w stanie zapewnić ciągłość produkcji, zwiększoną produkcję i ciągłość dostaw w taki sposób, żeby paliwa nie brakowało. Bo logistycznie na pewno jest w stanie, czy jeżeli będzie miał gotową benzynę olej napędowy, jest w stanie to porozwozić, to nie jest specjalny problem. Nie wiem tego, a to jest potencjalnie zagrożenie. Czyli dokładnie to, co pan powiedział. Czy może się okazać, że na przykład przy terenach, na terenach przygranicznych z Niemcami po prostu lokalnie tej benzyny będzie brakowało? I druga kwestia to jest kwestia Komisji Europejskiej, czy szerzej Unii Europejskiej. No bo tak. Jeżeli Niemcy będą kupowali w Polsce paliwo, to nie będą kupowali na stacjach u siebie. W związku z tym tam będziemy mieli mniejsze obroty i straty z tego wynikające. No a komisja patrzy na to całościowo po to, żeby właśnie tego typu działania nie zaburzały nam y, polityki poszczególnych państw. Zresztą jak słyszymy, Jakie zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące programu CPN się przecież pojawiły? Więc to są te dwa zagrożenia. Rząd w tej chwili to sobie analizuje. Ja na pewno nie wykluczam tego, że takie ograniczenia przy zakupach dla osób spoza Polski. Mieliśmy też taką sytuację, jeżeli chodzi o południową granicę. Na Słowacji jeszcze przed wprowadzeniem CPN-u była bardzo duża różnica cen na plus, czyli na Słowacji było dużo taniej. Jak wiemy, Słowacja cały czas kupuje ropy w Rosji to i pomaga oczywiście w takiej sytuacji. No ale teraz po wprowadzeniu tych, y, y, naszych, tego naszego programu już Słowakom także się opłaca przyjeżdżać do Polski, chociaż nie tak bardzo jak Niemcom. Y, no tak czy inaczej, z całą pewnością takie analizy teraz są prowadzone i tak jak powiedziałem, nie wykluczam tego, że takie ograniczenia zakupowe zostaną wprowadzone właśnie z powodu tych dwóch, z, z, z tych dwóch powodów, o których przecielom powiedziałem. No to w takim razie jeszcze jeden problem. Być może on na razie nie jest jeszcze bardzo odczuwalny, ale biorąc pod uwagę to, że jednak będziemy się z każdym tygodniem zbliżać do tego czasu letniego i czasu wakacyjnego, a nie wiadomo jak będzie się rozwijać sytuacja wokół Iranu. Być może ten problem będzie narastać i stanie się naprawdę problemem palącym dla dosłownie dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy Polaków, bo myślę o podróżach lotniczych, myślę o cenach biletów lotniczych, myślę o wakacjach, na które Polacy bardzo chętnie na przykład wybierają się na południe Europy właśnie za pomocą linii lotniczych i samolotów. Już w tej chwili zaczęły pojawiać się informacje mówiące o tym, że po pierwsze to nie jest akurat zaskoczenie, że te ceny paliwa lotniczego one niesamowicie wystrzeliły na przestrzeni ostatnich dni w górę. Dwa, pojawiają się już takie komunikaty z lotnisk w Europie, że tego lotniczego paliwa zaczyna po prostu dosłownie brakować. No i pytanie, czy w to wierzyć. Mówię teraz zupełnie szczerze. Na pewno mamy ograniczenia podaży, czyli możliwości dostarczania tego paliwa, czyli jakieś tam większe problemy z jego zakupem. Tylko proszę zobaczyć, jeżeli my, ja to obserwuję na wielu rynkach, na rynkach surowcowych oczywiście również. No, przepraszam, teraz medialnie... lotnisko w Brindisi wprowadza ograniczenia w dostępie do paliwa lotniczego, ponieważ brakuje paliwa i dla wszystkich samolotów tak, nie starczy. Mhm. Mamy takie konkretnie decyzje wprowadzane. Tylko pytanie, jakie te ograniczenia są, jak będą miały miejsce. Ale proszę zobaczyć, ten temat pojawił się prawie na początku. Wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to wszystko się będzie y, rozwijało. Ja mam wrażenie, że tego typu y, informacje, które się pojawiają w przestrzeni medialnej, nawet jeżeli oparte są na faktach, czyli tak jak pan powiedział w wprowadzonych ograniczeniach, dla wielu osób wygodne jest, żeby je wyolbrzymiać. Bo teraz proszę zobaczyć, jeżeli pan zobaczy cenę biletu lotniczego dwa razy wyższą niż jeszcze dwa miesiące temu, no to ma pan ładne wytłumaczenie z punktu widzenia linii lotniczej, dlaczego do tego doszło. Ale czy faktycznie ten wzrost ceny wynika 1 do 1 z wzrostu cen paliwa no i to jest właśnie dobre pytanie. Więc mnie się wydaje, że na pewno jeżeli oczywiście dłużej ten konflikt potrwa, będziemy mieli problem. Będziemy mieli wyższe ceny. Już je mamy zresztą. No, wie pan, nie ma żadnego powodu, dla którego paliwo lotnicze nie drożałoby produkowane jest podobnie przecież jak benzyna 95. Dlaczego miałoby nie drożyć skoro drożeje olej napędowy i paliwo 95? Więc z taką sytuacją mamy do czynienia. Natomiast zawsze jest pytanie o skalę tych zmian i nie mam żadnej wątpliwości, że też będzie się próbowało wykorzystać właśnie w taki sposób, czyli podnosząc te ceny pewnie bardziej niż wynikałoby to z takich realiów rynkowych. Ale nie zmienia to faktu, że ta część merytoryczna, czyli i ten element związany z tym, że paliwa jest mniej, że jego produkcja jest ograniczona, no bo mamy ograniczone możliwości zakupu surowca, nie tyle, chociaż oczywiście mamy też już zmniejszone możliwości produkcyjne w niektórych krajach. Bliskiego Wschodu z uwagi na atak Iranu, ale też jest problem z przewiezieniem tego paliwa, więc faktem jest, że go jest mniej. Faktem jest, że w związku z tym jest dużo droższe i faktem jest niestety, że to będzie miało wpływ na ceny, już ma wpływ na ceny biletów lotniczych. Jest tylko jedna rzecz jeszcze w tym wszystkim. Oczywiście od początku tej wojny mówimy, najważniejsze jest to, jak długo ten konflikt potrwa. Już mieliśmy taki moment w piątek, kiedy wydawało się, gdzieś tam takie informacje się pojawiły, że jest możliwość przynajmniej takiej przerwy 40-50-dniowej czy w atakach po jednej i po drugiej stronie. No, Jak widzimy dzisiaj rano, czy wczoraj właściwie w nocy, zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, przynajmniej na razie. Ale kluczem jest, jak długo to wszystko potrwa. I drugi element, nawet jeżeli będzie trwało dłużej, to im dalej w las, czyli im więcej czasu będzie mijało, tym moim zdaniem cena ropy i cena gazu będzie spadała, dlatego że będziemy szukali nowych możliwości dostarczenia tego gazu i tej ropy na rynek. Nie da się zwiększyć produkcji w Wenezueli, żeby akurat tym przykładem się podpierać w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, ale w ciągu półtora roku już tak. Więc e, jeśli nawet ta wojna się nie zakończy, oby się oczywiście zakończyła, to naj, najtrudniejszy moment to będą te najbliższe dwa czy cztery miesiące, jeżeli chodzi o ceny e, ropy, także biletów lotniczych, ceny ropy, ceny gazu e, i przełożenie się tego na inne ceny. Natomiast w dłuższym okresie czasu, moim zdaniem, ta sytuacja e, jednak będzie się uspokajać i ta cena e, spadnie, moim zdaniem, w przypadku ropy poniżej 80 dolarów. A jeżeli chodzi o gaz, bo jednak też do tego gazu nawiążę, to jest też szalenie ważny element również w Polsce. Proszę zobaczyć, już mamy na przykład informację o bardzo mocnym wzroście zakupu w Algierii, która ma możliwości zwiększenia produkcji, miała zresztą rezerwy produkcyjne, wykorzystuje je w tej chwili. No i Unia Europejska, czy kraje Unii Europejskiej zwiększyły zakupy w Algierii. W Stanach Zjednoczonych, to jest w ogóle bardzo ciekawy rynek, jeżeli chodzi o wydobycie złupków i ropy i gazu. Szacunki są takie, że oni są w stanie zwiększyć wydobycie o 30-40% w przypadku gazu. W ciągu dosłownie sześciu miesięcy. Więc patrząc na świat, my jesteśmy w stanie bardzo mocno zasypać tę dziurę wynikającą z ograniczeń dostarczania z Bliskiego Wschodu, ale to niestety musi potrwać. No to w takim razie będziemy oczywiście z uwagą przyglądać się temu, co dzieje się w gospodarce, w ekonomii, a szczególnie będziemy uważnie przyglądać się temu, co dzieje się w Iranie i wokół Iranu, no bo tam w tej chwili kształtowane są te ceny. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Powtórka programu.